arbitrem i rozjemcą w walkach międzyfrakcyjnych. Pozwalała mu też ona na realizację własnej linii politycznej, którą symbolizowały np. złamanie siłą strajku łódzkich tramwajarzy, rozwiązanie tygodnika po prostu i stawienie czoła konsekwencjom tego kroku. Mam tu na myśli burzliwe, uliczne demonstracje w Warszawie. Walka z rewizjonistami, zastąpienie autentycznego ruchu samorządów robotniczych fasadową instytucją konferencji samorządu robotniczego i wiele innych posunięć. Przedstawiciele obu walczących grup nie wzięli pod uwagę przynajmniej dwóch jeszcze czynników. Po pierwsze osobistej popularności Gomułki, który w 1956 roku był prawdziwym bohaterem narodowym i cieszył się tak ogromnym zaufaniem i poparciem społecznym, jakim nigdy nie cieszył się żaden przywódca komunistyczny w Polsce. Jest prawdopodobne, że gdyby w styczniu 57 roku Gomułka zdecydował się na prawdziwie demokratyczne wybory do Sejmu, to publicznie przez niego poparci kandydaci zostaliby wybrani. Po drugie jego politycznych zdolności. O ile Grupa Natolińska reprezentowała w partii orientację dogmatyczną, o tyle Grupa Puławska stosunkowo bliską rewizjonistycznej. Obu pojęć używam w cudzysłowie, gdyż były one w większym stopniu pejoratywnymi określeniami politycznych przeciwników niż rejestracją pewnego zdefiniowanego stanu politycznego. Gomułka oczywiście za większe zło uważał rewizjonizm. Mawiał niekiedy, że dogmatyzm jest dla partii jak katar, jak przeziębienie. A rewizjonizm zaś to zapalenie płuc. Konsekwencją takiego rozumowania była walka przede wszystkim z rewizjonistami. Tymczasem to właśnie dogmatycy początkowo najostrzej i najbardziej przewrotnie atakowali Gomułkę. Rewizjoniści bowiem dość długo jeszcze żywili złudzenia co do jego liberalizmu. W styczniu 1957 roku do działania przystąpił Mijal, który otwarcie przestrzegał, że polityka Gomułki doprowadzi Polskę do restytucji kapitalizmu. Dwa lata później, w związku z odkładanym kilkakroć trzecim zjazdem PZPR, 10-19 marca 1959 roku Mijal ponownie wystąpił przeciw Gomułce. W kuluarach Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, gdzie obradowało około 1400 delegatów, rozrzucono antysemicką ulotkę, w której oskarżano Gomułkę o popieranie osób pochodzenia żydowskiego. Tę słabość Gomułki tłumaczono pochodzeniem jego żony Zofii. Za autorów tej ulotki już wtedy uznawano Mijala i Łapota. Odcinek trzeci. Na trzecim zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wygłoszono 80 przemówień, które, jak podaje anonimowy autor opublikowanego na łamach paryskiej Kultury artykułu przed Czwartym Zjazdem, bez wyjątku były cenzurowane przez grupę utworzoną specjalnie przez Gomułkę z Kliszką i Starewiczem na czele. Ważniejsze przemówienia czytał sam gomułka. Zażądano między innymi od ministra oświaty Władysława Bieńkowskiego i posła Bolesława Drobnera aby przedstawili teksty swoich przemówień. Obaj odmówili i na znak protestu nie zabrali w ogóle głosu na zjeździe. Ten sam, nieznany z nazwiska autor stwierdza, że lista kandydatów do Komitetu Centralnego była omawiana przez ustępujące biuro polityczne. Kliszko czytał nazwiska, a Gomułka akceptował lub zgłaszał zastrzeżenia. I tak na przykład przy Włodzimierze Reczku zastanawiał się na głos, czy sport i turystyka są na tyle ważne, aby dyrektor do tych spraw, Reczek, Musiał być aż członkiem KC. Ostatecznie Cyrankiewicz podkreślił znaczenie tego odcinka życia społecznego i kwalifikacje osobiste Reczka i wtedy Gomułka ustąpił. Jeden z wybitnych październikowców, Bieńkowski, został skreślony z listy kandydatów przez Gomułkę. Pierwszy sekretarz nie zgłosił natomiast żadnych zastrzeżeń co do osób znanych stalinowców proponowanych do władz partyjnych – Nowaka, Moczara, Tokarskiego, Widaszewskiego, Chełchowskiego, Popiela i Mazura. Tego typu informacje, łagodnie mówiąc, nie są najbardziej wiarygodnymi źródłami historycznymi, niemniej mogą być przydatne przy konfrontacji z innymi źródłami. Przypomnijmy więc, że w skład wybranego na trzecim zjeździe biura politycznego weszli poza Gomułką – Józef Cyrankiewicz, Edward Gierek, Stefan Jędrychowski, Zenon Kliszko, Ignacy Logasowiński, Jerzy Morawski, Edward Ochab, Marian Spychalski, Roman Zambrowski i Aleksander Zawadzki. Wiesław wprowadził więc do biura politycznego swoich ludzi, Kliszkę i Spychalskiego. Od października zasiadał w nim już Logasowiński i w ten sposób wychodził ze zjazdu dodatkowo wzmocniony. Mijal, który głosił wtedy, że odżywają stare, prawicowo-nacjonalistyczne tendencje, nie został wybrany w skład KC. Zachował jednak piastowane od 1957 roku stanowisko dyrektora Banku Inwestycyjnego. Na przełomie 1963 i 1964 roku, gdy zaczął się zarysowywać coraz wyraźniejszy konflikt chińsko-radziecki, Mijal wziął stronę Chińczyków. Wiosną 1964 roku przygotował broszurę, która miała dotrzeć do delegatów na czwarty zjazd PZPR w czerwcu 1964 roku. Źródła wszelkiego zła, wszelkich schorzeń socjalizmu widział w wydarzeniach lat 1953-1956, kiedy to państwa socjalistyczne oraz partie komunistyczne znalazły się pod silną presją imperializmu. Mijal pisał o ekonomicznej, politycznej i kulturalnej penetracji międzynarodowego kapitału – której towarzyszył rozkwit ideologii burżuazyjnej w ruchu robotniczym w krajach socjalistycznych. Przy okazji ponownie zaatakował Żydów, sionistów i trockistów, którzy popierali kontrrewolucję na Węgrzech i potępili interwencję Armii Radzieckiej. Oni też mieli być odpowiedzialni za wypuszczenie na wolność prymasa, zgodę na nauczanie religii w szkołach i dopuszczenie do życia publicznego reakcyjnej części kleru. W ten sposób Polska Zjednoczona Partia Robotnicza odeszła od generalnej linii marksistowsko-leninowskiej, a partią i krajem rządzili burżuazyjni intelektualiści. Był to więc otwarty atak wymierzony w Gomułkę i jego grupę. Pierwszy sekretarz nie mógł i nie chciał tego tolerować. Odwołano Mijala zajmowanego stanowiska i na dwa miesiące osadzono w areszcie domowym. Wydaje się, że władze poinformowane o kontaktach Mijala z ambasadą Albanii Liczyły się z tym, że jego albańscy przyjaciele pomogą mu w ucieczce z kraju, co też rzeczywiście nastąpiło w 1965 roku. Na początku następnego roku Mijal założył w Tiranie Komunistyczną Partię Polskim. Wybór nazwy oczywiście nie był przypadkowy. Mijal usiłował nawiązywać do tradycji KPP w jej najbardziej sekciarskim wydaniu – Lecz równocześnie nowa KPP deklarowała, że rozszerzy terytorium państwa polskiego na Królewiec, Mińsk, Kijów, Lwów i Wilno. Założona przez Mijala partia regularnie nadawała z Tirany audycje radiowe w języku polskim, w których atakowała rewizjonistyczne kierownictwo i syjonistyczną klikę skupioną wokół Gomułki. 28 grudnia 1967 roku Radio Tirana ostrzegało polskich robotników i studentów, przed grupą młodych trockistów i syjonistów współdziałającą z grupą Zambrowskiego agentami syjonizmu i amerykańskiego imperializmu. Aberracyjne poglądy Mijala są dość typowe dla sporej części działaczy komunistycznych o orientacji dogmatycznej, choć w jego wydaniu przybrały oczywiście formę skrajną, jeżeli nie wręcz karykaturalną. A więc przede wszystkim silny syndrom autorytarny, wiara w moc nakazów i zakazów, kult dyscypliny, i swoiście pojmowanego ładu i porządku potrzeba autorytetu i hierarchii wszystko to wsparte nacjonalizmem przy jednoczesnym głoszeniu haseł internacjonalistycznych i hegemonii Związku Radzieckiego wśród państw bloku oraz kamuflowanym pod postacią antysyjonizmu antysemityzmem po trzecim zjeździe rozpoczęła się nowa faza usuwania z centralnych ogniw władzy ludzi aktywnych w październiku Pewien wpływ na to mogła mieć ucieczka na zachód wiązanego z grupą puławską pułkownika Pawła Monata. W Ministerstwie Obrony Narodowej kierował on komórką, która zajmowała się polskimi atasze wojskowymi za granicą. W kręgach aparatu rozległy się więc głosy, że znowu Żyd zdradził, że nie można powierzać Żydom odpowiedzialnych stanowisk partyjnych i państwowych, że należy oczyścić z Żydów niektóre, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa, instytucje. Po ucieczce Monata ważne stanowisko kierownika Wydziału Administracyjnego K.C. objął generał Kazimierz Witeszewski. Człowiek ten w opinii niemałej części robotników w kręgach intelektualistów i oczywiście w oczach pławian, był nieomal symbolem Natolina. Nazywany był generałem Gazrurką lub Kaziem Gazrurką, gdyż w 1956 roku Radził łódzkim robotnikom, aby przepędzili swoich inteligenckich doradców za pomocą czegokolwiek, co znajdą pod ręką, choćby nawet rury do gazu. Przeciwko tej nominacji występował Jerzy Morawski, który jednak w rywalizacji z Kliszką, domagającym się m.in. zaostrzenia cenzury, stał na straconych pozycjach. Ostatecznie już w październiku 1959 roku Morawski złożył dymisję z funkcji członka biura politycznego, którą... K.C. oficjalnie przyjął na czwartym plenum w styczniu następnego roku. W tym samym czasie został odstawiony na boczny tor kolejny aktywny uczestnik października, Władysław Bieńkowski. Ściślej to sam Bieńkowski już jesienią 1958 roku złożył dymisję na ręce Gomułki. Ponieważ właśnie wtedy pogorszyły się stosunki z Kościołem, Gomułka nie chcąc, aby odejście Bieńkowskiego odbierano jako gest protestu przeciwko zmianie polityki wobec Kościoła, Prosił go, żeby wstrzymał się z dymisją jakiś czas. Bieńkowski przystał na to. Gdy jednak jego wypowiedzi w obronie wolności kultury i nauki spotkały się z niechęcią Gomułki, który oskarżał go o rewizjonizm i postawił przed alternatywą albo podporządkuje się polityce kierownictwa, to znaczy Gomułki, albo będzie musiał ustąpić zajmowanego stanowiska, ceniący sobie wolność przekonań i osobistą niezależność Bieńkowski wybrał to drugie. Z czasem znalazł się poza partią i współpracował z opozycją. Równolegle z akcją oczyszczania aparatu z rewizjonistów można było zaobserwować powrót niektórych natolinczyków i dogmatyków. O Witaszewskim była już mowa. Mniej więcej w tym samym czasie Ryszard Strzelecki został sekretarzem Komitetu Centralnego, a Eugeniusz Szyr i Julian Tokarski otrzymali nominacje na wicepremierów. U progu lat 60. Wydział Administracyjny KC pod kierunkiem Witaszewskiego stał się ważnym ośrodkiem działania natolinczyków dążących do wyrugowania puławian z najbliższego otoczenia Gomułki oraz ze wszystkich ogniw aparatu represyjnego. Natolinczycy znaleźli taktycznych sojuszników w osobach bliskich wówczas Gomułce. Byli to szef Biura Śledczego MSW generał Mieczysław Moczar oraz szef Wywiadu Wojskowego generał Grzegorz Korczyński. W takiej oto sytuacji politycznej wybuchła sprawa Holanda. Jego pogrzeb stał się więc jedną z ostatnich manifestacji jedności rozbitej już właściwie Grupy Puławskiej. Wydaje się, że odpowiedzialność za tę tragiczną historię spada na rodzącą się właśnie grupę partyzantów, którzy pragnęli sprowokować Puławian do wystąpienia. Podobny pogląd reprezentuje Jerzy Ros. Natomiast Chęciński sugeruje wręcz, że organizatorem sprawy Holanda był generał Moczar, co jest sugestią trudną dziś do zweryfikowania. 4 stycznia 1962 roku powiązany z partyzantami Ryszard Strzelecki polecił przesłać członkom Biura Politycznego i Sekretariatu KC następującą notatkę. W dniu 30 grudnia 1961 roku odbył się pogrzeb Henryka Holanda. Wyprowadzenie zwłok ze szpitala przy ulicy Oczki nastąpiło o godzinie 12.20. Na cmentarzu o godzinie 12.35 uformował się kondukt żałobny, który przeszedł aleją. Cała ceremonia trwała do godziny 13.45. O godzinie 14.00 na cmentarzu nie było już nikogo. Na grobie zostały złożone kwiaty. Złożono także wieńce od dzieci i rodziny oraz, jak wynika z napisów na szarfach, od przyjaciół i towarzyszy. Drogiemu Henrykowi przyjaciele i drogiemu Henrykowi towarzysze i przyjaciele. W pogrzebie brało udział około 200-250 osób. Na zakończenie uroczystości odśpiewana została międzynarodówka. Zaintonował ją brat Ireny Rybczyńskiej, Bogdan, Bogusław Rybczyński, zatrudniony w filmie polskim. Antoni Zambrowski, który uczestniczył w pogrzebie Holanda, Opowiadał mi, że międzynarodówka zaintonowali stojący bezpośrednio obok niego Jerzy Duracz i Artur Hajnicz. Relacja Antoniego Zambrowskiego z lutego 1988 roku. Następnie w notatce podano sporządzoną bardzo niestarannie i z wieloma błędami dotyczącymi imion i nazwisk ułożono niealfabetycznie listę 64 osób, które wzięły udział w pogrzebie Holanda. Ponadto w postaci Załącznika umieszczono fragment artykułu WECA z Le Monde. Data pogrzebu nie została ogłoszona, ale w tym dniu Stowarzyszenie Dziennikarzy, którego Holand był członkiem, zawiadomiło warszawskie redakcje. Wszystkie dzienniki, także i Trybuna Ludu, oficjalny organ partii robotniczej, wysłały delegacje i kwiaty na grup Holanda. Nie tylko liczni pracownicy uniwersytetu ale również członkowie Komitetu Centralnego i Rady Państwa wzięli udział w pogrzebie. Przewodniczący Warszawskiej Rady Narodowej złożył wieniec na trumnie. Uczestników pogrzebu członków PZPR umieszczonych na liście w notatce przesłuchały odpowiednie według rangi komisje partyjne. Część uczestników wezwano przed oblicze Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. Członków i zastępców członków KC Przesłuchiwała kierowana osobiście przez Gomułkę Komisja powołana przez biuro polityczne Romana Toruńczyk wspominała, że nawet odśpiewanie międzynarodówki Potraktowano jako wystąpienie antypartyjne I z tego też musieli się tłumaczyć niektórzy uczestnicy pogrzebu Holanda Z kolei były wiceminister spraw wewnętrznych z okresu października Generał Juliusz Hibner Który po pogrzebie Holanda nie był przesłuchiwany przez żadną komisję opowiadał o przesłuchaniu redaktora Przeglądu Kulturalnego Pawła Bejlina. Zapytany, dlaczego poszedł na pogrzeb Holanda, Bejlin przytomnie odpowiedział, bo umarł. Z protokołu posiedzenia biura politycznego w dniu 8 lutego 62 roku dowiadujemy się, że przedmiotem debaty było sprawozdanie z wyników śledztwa przeciwko Holandowi oraz ustosunkowanie się do niektórych członków partii w związku z ich postawą polityczną na tle sprawy Holanda. Wydaje się, że na tym właśnie posiedzeniu podjęto też decyzję o powołaniu wspomnianej Komisji Biura Politycznego, która przeprowadziła rozmowy z szóstką członków i zastępców członków KC. Jedna z przesłuchiwanych przez tę komisję osób, Romana Granas, opowiadała po latach, że gdy zastanawiała się nad odpowiedzią na jakieś pytanie gomułki, Cyrankiewicz na boku powtarzał teatralnym szeptem: Nie chcę sypać. Z kolei Janusz Zarzycki, którego w gmachu Komitetu Centralnego przesłuchiwał Roman Nowak, starał się o nadanie całej sprawie charakteru sformalizowanego, a zarzuty wysuwane wobec Holanda określił jako nieuzasadnione. Dopiero pod koniec tej rozmowy wszedł go Gomułka, ale nie uczestniczył aktywnie w wypytywaniu Zarzyckiego. Natomiast Jerzy Morawski, na pytanie Gomułki, dlaczego wziąłeś udział w tej antypartyjnej manifestacji, odparł, iż nie po to poszedł na cmentarz, aby wziąć udział w antypartyjnej manifestacji, lecz po to, aby oddać ostatnią posługę zmarłemu. Rozmowa odbyła się w gmachu Kace i trwała około 10-15 minut. Zdaniem Morawskiego upokarzające było samo tłumaczenie się. W odczuciu opinii publicznej... Sprawa Holanda stawała się świadectwem, że w polityce ponownie pojawiły się oznaki terroru. Syn ówczesnego członka biura politycznego i sekretarza KC Romana Zambrowskiego napisał W rozmowie ze mną ojciec określił tę sprawę jako recydywę polskiej beriowszczyzny. Rozpowszechniane zaś wśród aktywu partyjnego interpretacje wydarzeń dawały przedsmak schematów propagandowych Marca 1968 roku. Gomułka już w pierwszych latach po październiku ujawnił temperament dyktatora i swoiste upodobanie do silnych ludzi. Równocześnie już w tym czasie zdążył zamanifestować swoją niechęć, a nawet wrogość wobec intelektualistów połączoną z dogmatycznym wręcz trzymaniem się zasad marksizmu, lenizmu. Podobnie jak przed wojną Józef Piłsudski, tak i Gomułka wierzył w naturalne skłonności Polaków do anarchii, i uważał, że silny rząd powinien sprawować władzę nad narodem, aby ten swoim postępowaniem nie doprowadził Polski do katastrofy. Oczywiście zaniechano terroru w wydaniu stalinowskim, co nie znaczy, że władze w ogóle zrezygnowały ze stosowania szykan i represji. Propaganda była bardziej wyważona i stonowana, lecz nadal centralnie sterowana. Były jednak różnice, jeśli nawet nie w treści, to przynajmniej w sposobie ukazywania danego problemu. Niemniej pewne kwestie, np. ulubiony temat Gomułki, problem niemiecki, były niemal zawsze prezentowane jednakowo płasko, bezbarwnie i jednostronnie. Gomułka, jak już wspomniano, za główne zagrożenie dla partii uznawał rewizjonizm. Marek Tarniewski pisał, że nie jest łatwo określić, jakie merytorycznie poglądy należy zaliczyć do rewizjonizmu. Określenie takie trzeba bowiem odnieść do tzw. linii, Linia partii jednak się zmienia, a ponadto nie zawsze widać, którędy właśnie przebiega. Łatwiej może o listę nazwisk ludzi, co do których w różnych okresach stwierdzono, że są rewizjonistami, niż o katalog rewizjonistycznych przekonań. Zapewne jednak do tych przekonań należy zaliczanie siebie samego do marksistów, choćby się nie było do prawdziwych marksistów zaliczanym przez władze partyjne. Należy aprobata socjalizmu, choćby się przez socjalizm rozumiało co innego niż oficjalni rzecznicy ideologii. Należy wreszcie do pogranicza rewizjonistycznych przekonań i rewizjonistycznych działań członkostwo partii, przynajmniej członkostwo przez pewien czas. W ruchu komunistycznym utarło się jednak nazywać rewizjonistami takich zwolenników rewizji kursu partyjnego, którzy po zdobyciu przez partię władzy popierają, choćby słowem, Zmniejszenie przymusu partyjno-państwowego i zmniejszenie partyjno-państwowej wszechwładzy Tych, którzy chcieliby zmierzać w przeciwnym kierunku nazywa się w partii dogmatykami Dogmatycy pragną wzmocnienia partyjnej władzy i popełniają tylko błędy taktyczne Chcieliby cele partii osiągnąć szybciej co czasem wiąże się z większymi kosztami i ryzykiem Natomiast rewizjonistom w partiach komunistycznych poświęca się wiele uwagi Usuwa się ich z organizacji i dba się o to, by rewizjonizm się nie odradzał. Rewizjoniści w PZPR należeli do zdeklarowanych zwolenników przemian październikowych i pragnęli ich kontynuacji. Nie było więc dziełem przypadku, że Gomułkowskie kierownictwo tak często publicznie powracało do kwestii rewizjonizmu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż w latach 60 Prasa bardzo często poruszała kwestie zachodnio niemieckich rewizjonistów, to znaczy tych polityków i działaczy społecznych, którzy stale podnosili hasło rewizji na korzyść Niemiec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Jest nader prawdopodobne, że posługiwanie się w środkach masowego przekazu pojęciem rewizjonista, przynajmniej u mniej zorientowanej, wyrobionej politycznie części społeczeństwa, wytworzyło przeświadczenie że rewizjonizm w partii rewizjonizm w RFN to jedno i to samo lub przynajmniej zjawiska pokrewne. A zatem partyjni rewizjoniści pragną weryfikacji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i są narodowymi renegatami. Wcale nie jest wykluczone, że tkwił w tym element manipulacji. Jeśli tak było, to gra była zarazem i subtelna i bardzo brutalna. Była już mowa o tym, że Gomułka wymusił odejście z kierowniczych stanowisk w partii i państwie szeregu działaczy, którzy słusznie czy niesłusznie w odczuciu społecznym uosabiali demokratyczny nurt październikowych przemian. Pierwszy sekretarz podobnie postępował wobec zachowujących zbyt daleko posuniętą jego zdaniem niezależność środowisk opiniotwórczych. Na przykład jesienią 1959 roku pod naciskiem władz partyjnych Dokonano zmiany na stanowisku prezesa Związku Literatów Polskich. Piastujący tę godność od 1956 roku Antoni Słonimski ustąpił na rzecz dyspozycyjnego wobec władz politycznych Jarosława Iwaszkiewicza. Jednocześnie przy poparciu Weblana, Starewicza i Kraśki w skład zarządu głównego Związku Literatów Polskich weszli dwaj znani twardzi pisarze partyjni Jerzy Putrament i Leon Kruczkowski. Nieco wcześniej, na przełomie 1958 i 1959 roku, miał miejsce pierwszy w Polsce po październiku proces polityczny. Oskarżona Anna Szarzyńska-Rewska należała do klubu Krzywego Koła. W czasie wojny była w Armii Krajowej i jako łączniczka uczestniczyła w zamachu na dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski generała Franza Kuczera. Rewską oskarżono o kolportowanie, w zasadzie zarzucono jej samo posiadanie i przechowywanie wydawanego w Paryżu w języku polskim miesięcznika kultura. Sądzona była na podstawie artykułów 23 i 24 Małego Kodeksu Karnego. Osoby rozpowszechniające fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego, podlegają karze więzienia od lat trzech. Mały Kodeks Karny był dekretem Prezydium Krajowej Rady Narodowej, z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. Mały kodeks karny został więc ogłoszony w chwili, gdy w Polsce toczyła się ostra walka polityczna o władzę i przyszły kształt ustrojowy, w tym także walka zbrojna. Charakteryzujący się drakońskimi karami mały kodeks karny miał obowiązywać w okresie odbudowy państwa. W rzeczywistości zaś obowiązywał aż do końca lat 60., i na jego podstawie po marcu byli sądzeni uczestnicy ruchu studenckiego. Na odbywającym się przy drzwiach zamkniętych procesie rewskiej prokurator przedstawił oświadczenie Urzędu Kontroli Prasy Publikacji Widowisk, że kultura jest szkodliwa dla interesów państwa. W ten sposób cenzura po raz pierwszy wystąpiła w roli sądowego eksperta. Dla intelektualistów proces ten był szokiem, gdyż stosunkowo liczni mniej lub bardziej regularnie czytywali paryską kulturę. Ostatecznie Rewska została skazana na trzy lata więzienia, ale wyszła na wolność po 11 miesiącach, gdy Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego. 19 stycznia 1962 roku masowy amerykański tygodnik Time zamieścił poświęconą Polsce niepodpisaną krótką notatkę zatytułowaną In a Crooked Circle – w owym czasie Polska była jedynym państwem realnego socjalizmu, w którym kolportaż Time'a był dopuszczony i na jego okładce wśród ponad 30 krajów świata wymieniana była Polska i cena 10 zł. Podobnie rozprowadzano dwa inne wielkie amerykańskie magazyny ilustrowane. Live kosztował również 10 zł i Newsweek 8 zł. Można je było stosunkowo łatwo kupić w większych miastach. Tym razem Time donosił o aresztowaniu w Warszawie związanego z klubem krzywego koła komunistycznego pisarza Jerzego Kornackiego, który w przeszłości był protegowanym Bieruta. Kornackiego skazano na rok więzienia za pisanie i rozsyłanie do wpływowych osobistości obscenicznych wierszyków, jak pisze Alicja Lisiecka, antysemickich i zdecydowanie grafomańskich. W pracy Mandaryni i Gryzi Piórki. Wstęp do Pamiętnika. Londyn 1973. Time poinformował również, że po wydrukowaniu 7000 egzemplarzy wstrzymano dalszy druk historycznej powieści Jacka Bocheńskiego – Boski Juliusz. Ktoś dopatrzył się w obrazie antycznego Rzymu aluzji do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Autor, Bocheński, relacjonował Time, opisał Cezara jako łysego playboya, co jest wyraźną aluzją do łysego łba i osobowości premiera Cyrankiewicza. Tymczasem zgodzić się raczej wypada z opinią krytyka Zbigniewa Kubikowskiego, iż kiedy z pozycji jawnie współczesnej, z dystansem niemal ironicznym, bliższym postawie badacza niż beletrysty pisze się o sposobie dochodzenia do władzy, sprawowaniu dyktatury, tworzenia mitów wokół własnej osoby – Rodzenia się opozycji, buntu, kiedy analizuje się stosunek artysty do władzy i władzy do swoich artystów, ogromnie łatwo jest ulec pokusie łaskotania historii, chichotliwości salonowego dowcipnisia. Uniknięcie tych zasadzek jest bezspornym osiągnięciem Bocheńskiego. Książka Bocheńskiego okazała się wydarzeniem nie tylko artystycznym, ale i politycznym. Oczywiście notatka w tygodniku Time nie pomogła ani książce, ani jej autorowi. Gdy w 1962 roku Nowa Kultura chciała swoją doroczną nagrodę literacką przyznać właśnie Bocheńskiemu, sprzeciwiły się temu władze partyjne. Skończyło się na tym, że w ogóle zlikwidowano nagrody literackie Nowej Kultury. Na przełomie 1961 i 62 roku wydarzenia polityczne, obyczajowe, towarzyskie, kulturalne i kryminalne w Polsce uległy szczególnemu zagęszczeniu – jeszcze w środowiskach intelektualistów żywo dyskutowano o sprawie Holanda, ekscytowano się procesem Kornackiego i książką Bocheńskiego, a już pojawiły się dwa nowe wydarzenia, które zbulwersowały środowisko. Zlikwidowano klub Krzywego Koła i rozpoczął się proces Anny Rudzińskiej. Aresztowano ją 4 września 1961 roku za podjęcie się przetłumaczenia dla paryskiej kultury uznanej przez cenzurę za wrogą książki Feliksa Grossa The Thasure of Political Power. W związku z tą sprawą, milicja bez przedstawienia nakazu prokuratorskiego przeprowadziła rewizję w mieszkaniu blisko 80-letniego nestora spółdzielczości pracy, socjologa Jana Wolskiego, któremu przy okazji skonfiskowano rękopisy. Rudzińska została oskarżona z artykułu 24 Małego Kodeksu Karnego, przy czym prokuratora sam fakt zawarcia umowy z kulturą uznała za pomoc w rozpowszechnianiu. Proces Rudziński przed Warszawskim Sądem Wojewódzkim rozpoczął się 5 lutego 1962 roku i toczył się przy drzwiach zamkniętych. Przybyłych profesorów uniwersytetu oraz znanych pisarzy poproszono o opuszczenie sali. Julian Hochfeld wystąpił w obronie książki Grossa, lecz sąd odmówił rozpatrzenia jego opinii. Równocześnie Urabiano opinię publiczną. 9 lutego ukazała się notatka Polskiej Agencji Prasowej na temat Rudzińskiej, która za 170 dolarów Polskę szkalowała. Ostatecznie Rudzińską skazano na rok więzienia za samo posiadanie wspomnianej książki. Zarówno Rudzińska, jak i Wolski byli członkami klubu Krzywego Koła, który za sprawą władz właśnie dożywał swych dni – Przyczyn powstania klubu Krzywego Koła należy szukać w rozdyskutowanej atmosferze 1955 roku. W październiku grupa znajomych, dotychczas spotykających się w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Krzywe Koło, zawarła umowę ze Staromiejskim Domem Kultury o przydzielenie lokalu na cotygodniowe zebrania dyskusyjne. Od tej chwili do końca istnienia klubu spotkania odbywały się w czwartki o godzinie 18 w sali na pierwszym piętrze. Tym klubem polityczno-dyskusyjnym od pierwszej chwili istnienia interesowały się władze partyjne. W notatce Wydziału Kultury Komitetu Centralnego z 26 października 1955 roku czytamy Grupa towarzyszy partyjnych, która była w kontakcie z klubem zainicjowała przeniesienie klubu do Dzielnicowego Domu Kultury na rynku Starego Miasta i w ten sposób nadała mu formy legalne. W skład zarządu koła wchodzi obecnie trzech członków partii Jeden członek ZMP i dwóch bezpartyjnych. Polityczny bieg dyskusji zabezpieczony z udziałem w niej członków partii i ZMP. Jak widać kierownictwo partii było utwierdzone w przeświadczeniu, że trzyma rękę na pulsie i kontroluje nową inicjatywę społeczną. Prawdopodobnie zresztą, przynajmniej początkowo, tak właśnie było. Niektórzy partyjni historycy ubolewali, że klub nie stał się, choć mógł, Kuźnią partyjnej elity intelektualnej, lecz kuźnią elity kontrrewolucji, jak stwierdza Barbara Fiełkowska, nawołując do przekazywania i propagowania tego, co w dorobku klubu było cenne. Znana była szeroko różnorodność ideowa członków klubu, w którym między innymi znaleźli się January Grzędziński związany z Lewicą Sanacyjną, a następnie z klubami demokratycznymi, ale też Henryka Broniatowska, przed wojną związana z ruchem komunistycznym, czy Leszek Kołakowski, wybitny filozof młodego pokolenia. Odcinek czwarty W zarządzie klubu działali Jan Józef Lipski z AK, Jerzy Duracz z GL. Prezesami klubu, który w końcowym okresie istnienia liczył 281 członków, byli kolejno Stefan Król, Jan Strzelecki, Jan Józef Lipski, Aleksander Małachowski, trzy razy z rzędu oraz wybrany w kwietniu 1961 roku Paweł Jasienica. Do klubu należeli też na przykład Władysław Bieńkowski, Helena Boguszewska, Włodzimierz Brus, Tadeusz Byrski, Marian Falski, Włodzimierz Hagemayer, Jerzy Kornacki, Edward Lipiński, Andrzej Munk, Maria Osowska, Stanisław Osowski, Juliusz Poniatowski, Antoni Rajkiewicz, Jan Rzepecki, Tadeusz Szturm, Sztrem, Jan Wolski, Stefan Zbrożyna. W stałym kontakcie z klubem pozostawali niejednokrotni prelegenci Władysław Bartoszewski, Józef Łasiński, Stanisław Erlich, Paweł Herz, Julian Hochfeld, Stefan Kisielewski, Tadeusz Kotarbiński, Jerzy Kreczmar, Kazimierz Moczarski, Julian Przyboś, Artur Sandauer, Antoni Słonimski, Andrzej Stawar. Mieczysław Szeren oraz Melchior Wańkowicz. Ciekawe, że w ciągu prawie siedmiu lat działalności klubu Krzywego Koła wygłoszenia tam prelekcji odmówiły podobno tylko trzy osoby. Jerzy Putrament, Mieczysław Rakowski i Stefan Żółkiewski. 1 lutego 1962 roku miało miejsce ostatnie, jak się okazało, zebranie klubu. Referat pod tytułem Konflikt Humanizmu wygłosił profesor Adam Szaf. Przeciągającą się dyskusję kontynuowano w kawiarni Staromiejskiego Domu Kultury, gdzie został pobity asystent szafa. Ten noszący wszelkie znamiona policyjnej prowokacji incydent posłużył za pretekst do zawieszenia działalności klubu Krzywego Koła. 15 lutego wiceprzewodnicząca Stołecznej Rady Narodowej Kazimiera Kartasińska poinformowała zarząd klubu, że musiał on zostać zamknięty, ponieważ był zdominowany przez prawicowych nacjonalistów – ponieważ klubowi aktywiści wywierali negatywny wpływ na młodzież, w tym także licealną i wreszcie dlatego, że władze nie mogą pozwolić, aby cierpiał autorytet naszych uczonych. Kartasińska przekonywała członków zarządu, równości dyskutantów u was nie było. Jest to relacja Jana Józefa Lipskiego z września 1988 roku. Parokrotnie pojawiła się już w tekście nazwa partyzanci. Pora więc wyjaśnić, jaki był skład personalny, polityczna orientacja oraz ideologia tej nieformalnej grupy działaczy partyjnych i państwowych średniego i niższego szczebla, która uformowała się w początkach lat 60. Skąd wreszcie wzięła się jej nazwa? Franciszek Szlachcic, który w 1962 roku, dzięki poparciu Moczara, Zastąpił na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych Związanego z Puławianami Antoniego Alstera I zaliczany był I co nie mniej ważne sam się zaliczał do grupy partyzantów Na interesujący temat napisał W pierwszej połowie lat 60. wokół Mieczysława Moczara Ukształtowało się niewielkie grono przyjaciół Głównie członków Polskiej Partii Robotniczej z czasów okupacji Żołnierzy i oficerów Gwardii Armii Ludowej Której Moczar był wybitnym dowódcą Teraz najbardziej niepokoiła nas utrwalająca się stagnacja. Dostrzegaliśmy brak atrakcyjnej koncepcji dalszego rozwoju Polski. Widzieliśmy objawy ideowego marazmu. Kto pierwszy nadał nam nazwę partyzanci? Nie wiem. Może przyjaciele? Może przeciwnicy? Dzięki zagranicznym rozgłośniom w pierwszej kolejności Radio Wolna Europa staliśmy się znani. Pomogła w tym kolportowana w kraju broszura Chamy i Żydy. Zagraniczne ośrodki opublikowały setki artykułów, audycji. Krajowi jawni i niejawni autorzy też sporo o nas pisali. Wyolbrzymiano znaczenie partyzantów i straszono nami. A przecież nie mieliśmy programu, statutu ani władz. Lidera nie wybierano. On był. Nie mieliśmy zamiaru przejęcia władzy. Nigdy o tym nie mówiono. Nasza działalność nie była skierowana przeciwko Władysławowi Gomułce, jak sugerowały wrogi ośrodki. On był niekwestionowanym przywódcą partii. Mieczysław Moczar nic nie zrobił i nic by nie zrobił dla osłabienia autorytetu i roli Władysława Gomułki. Dla niego Wiesław był najwyższym autorytetem. Oczywiście byliśmy krytyczni, zwłaszcza wobec niektórych ludzi z otoczenia Gomułki. Ocenialiśmy krytycznie pewne decyzje, styl pracy, szczególnie tendencje do ograniczania roli rządu i zastępowania administracji przez instancje partyjne i aparat partyjny. Wypowiedź szlachcica spotkała się z dość żywym odzewem na łamach prasy. Były partyzant Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, a po wojnie długoletni działacz partyjny i państwowy Jan Ptasiński w polemice ze szlachcicem negował sam fakt istnienia grupy partyzanckiej. Ptasiński powiada Ponieważ, a nie jest to tajemnica, pozostawałem w bliskich stosunkach przyjacielskich z Moczarem aż do dnia jego śmierci, Muszę wyraźnie oświadczyć, że rewelacje szlachcica o grupie partyzanckiej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie potrafię ściśle określić, kiedy pojawiła się nazwa grupa partyzancka. Wydaje mi się, że mogło to mieć miejsce po powierzeniu generałowi Moczarowi funkcji przewodniczącego zarządu głównego zbowit. W każdym razie Witold Jedlicki, ani w broszurze "Hamy i Żydy, ani w broszurze Klub Krzywego Koła, Paryż 1963, nic nie wspomina o grupie partyzanckiej. A szlachcica określa jeszcze jako natolińczyka. Na ile jestem w stanie sobie to przypomnieć, puszczenie w ruch dywersyjnego określenia o pojawieniu się w partii grupy partyzanckiej przypada na okres kampanii przed czwartym zjazdem PZPR. Powyższy fragment artykułu wymaga kilku zdań komentarza i sprostowań. Ptasiński ma kłopoty z datowaniem i nie jest pewien, kiedy pojawiło się określenie grupa partyzancka. A raz sugeruje, że było to po objęciu przez Moczara funkcji przewodniczącego zarządu głównego Zbowit, innym razem, że było to przed czwartym zjazdem PZPR. Przypomnijmy więc, iż trzeci kongres Zbowit, na którym Moczara wybrano prezesem zarządu głównego, obradował od 24 do 26 września 1964 roku. Natomiast czwarty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 15 do 20 czerwca tego samego roku. Wchodziłaby więc w grę jesień lub wiosna 1964 roku. Zdecydowana większość publicystów i historyków, w tym także piszący te słowa, dla których istnienie przynajmniej nieformalnej grupy partyzanckiej jest faktem bezspornym, zgodnie stwierdza, że grupa ta ostatecznie uformowała się dwa, trzy lata wcześniej. Myli się również Ptasiński, gdy utrzymuje, że Jedlicki nic nie wspomina o grupie partyzanckiej. Otóż pisze on, że już w 1962 roku krążyły w Warszawie plotki na temat dążącej do zaprowadzenia rządów silnej ręki grupy partyzantów. Co więcej, Jedlicki przypomina, że o partyzantach pisał Philip Ben na łamach Le Monde z 19 sierpnia 1962 roku. Zresztą sam Tasiński przeczy poniekąd tezie swojego artykułu o nieistnieniu grupy partyzanckiej. Opierając się na swoim dzienniku z tamtych lat, pisze nieco dalej. 26 lutego 1963 roku, po zakończeniu obrad plenarnych KC, spotkaliśmy się w mieszkaniu szlachcica, który dopiero co urządził się w Warszawie. Byli tam Zenon Kliszko, Edward Gierek, Moczar, Stanisław Tkaczow. 23 grudnia 1963 roku po zakończeniu posiedzenia Sejmu z okazji 50. rocznicy urodzin Moczara spotkaliśmy się w pokoju Gierka w domu sejmowym. Byli tam Szlachcic, Zdzisław Grudzień, Władysław Kozdra, Grzegorz Korczyński. 6 marca 1964 roku byłem na obiedzie u Moczara razem z Kliszką i Logą Sowińskim, a 14 grudnia 1964 roku u Szlachcica razem z Korczyńskim, Janem Szydlakiem Jerzym Ziętkiem. Przedstawmy więc najpierw nieco bliżej głównych aktorów opisywanych wydarzeń, zaczynając od lidera grupy generała Mieczysława Moczara, który w latach 60. stał się jedną z najbardziej znanych postaci politycznej areny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Posłużę się wszakże pewnym wybiegiem i zacytuję w całości informację pod tytułem Diomko alias Moczar, jaką w kilka tygodni po śmierci Moczara opublikowano na łamach wydawanego przez Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarność warszawskiego tygodnika CDN. Mieczysław Moczar urodził się w 1913 roku w miejscowości Kolno, niedaleko Białego Stoku, jako syn podoficera carskiej żandarmerii Sergeja Djomko. Ochrzczony został w pobliskiej cerkwi prawosławnej, gdzie wystawiono mu świadectwo urodzenia na nazwisko Mikołaj Sergiejewicz Diomko. Metryka ta przechowywana jest obecnie przez KGB w aktach personalnych Moczara. Ojciec przyszłego szefa bezpieki, Sergiej Diomko, pełnił służbę w Kolnie, następnie w Białymstoku i Mińsku. Po rewolucji bolszewickiej staremu Diomko z uwagi na jego przeszłość groziła śmierć. Uciekł więc z synem z Rosji i osiedlił się w Łodzi, gdzie jego podanie o przyjęcie do Polskiej Policji Państwowej zostało odrzucone. Zamieszkał na Cygance i pracował w głównej dyspozytorni tramwajów łódzkich. Z czasem spolonizował się i spolszczył swoje nazwisko na Diemko lub Demko. Ożenił się po raz drugi z Żydówką Dorą Zweifelt i miał z nią córkę Irminę. Z tego tytułu dzieci w szkole powszechnej wyśmiewały młodego Diemka jako Żyda. Być może antagonizm między Moczarem a jego macochą stał się źródłem jego obsesyjnego antysemityzmu. W domu rodzinnym i w szkole wołano Moczara rosyjskim zdrobnieniem imienia Mikołaja Kolka. W roku 1938 został aresztowany i przez kilka miesięcy przesłuchiwany w więzieniu. O co go oskarżono, nie wiadomo. Moczar służby w Wojsku Polskim nie odbywał, gdyż z powodu gruźlicy kości miał kategorię D – w czasie kampanii wrześniowej znalazł się w Brześciu nad Bugiem, skąd przeniósł się do Białego Stoku, gdzie pracował z początku jako robotnik w fabryce tapet Opackiego na ulicy Sienkiewicza. Przez krótki czas klepał biedę, był nędznie ubrany i mieszkał kątem w jakimś pokoiku przy ulicy kolejowej. Ten okres trwał jednak krótko. Już w Białym Stoku moczar wykazał po raz pierwszy swoje zdolności wykorzystywania nadarzającej się koniunktury. Po zarządzeniu przez władze sowieckie plebiscytu za przyjęciem tej części Polski do Sowieckiej Republiki Białoruskiej, Mikołaj Dziomko, przyszły moczar, podał się za Białorusina i zgłosił się na ochotnika jako agitator w akcji plebiscytowej. Prawdopodobnie nawiązanie odpowiednich kontaktów ułatwił mu znajomy i rówieśnik z Łodzi, Ignacy Logasowiński, który w tym czasie znalazł się również w Białymstoku. Przedwojenne komunistyczne powiązania logi nie budzą wątpliwości. Moczar agitował za przyłączeniem polskich ziem wschodnich do ZSRR na terenie kombinatu włókienniczego, kombinatu materiałów budowlanych i kilku innych fabryk. Robił to tak gorliwie, że zwrócił na siebie uwagę NKWD. W ten sposób zaczęła się wielka kariera przyszłego nacjonalisty, a skończyła niedola proletariusza. Po plebiscycie przeniósł się do mieszkania przy ulicy Sienkiewicza i żył dostatnio pracował wprawdzie dalej jako robotnik w jednym z kombinatów ale zajęcie miało tym razem charakter pokrywkowy moczar wciągnięty został do służby wywiadu NKWD jego szefem na terenie białego stoku był oficer nazwiskiem Siedorow w tym czasie moczar pomagał mu w werbowaniu agentów wśród uchodźców i w kompletowaniu listy ludzi przeznaczonych do deportacji w pierwszej połowie 1941 roku raz lub dwa razy przerzucony był przez NKWD na teren Generalnej Guberni jako agent wywiadu Bliskiego Rozpoznania. Występował pod pseudonimem Czort. Po wykonaniu zadania Kolka skierowany został na przeszkolenie pod Smoleńsk do ośrodka NKWD, który nazywał się Szkoła Aleksandrowskaja od dzielnicy, w której się znajdowała. Komendantem był podpułkownik NKWD Strelcow. NKWD kierowała do tej szkoły ludzi różnych narodowości zwerbowanych na okupowanych ziemiach polskich – Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Żydów i Litwinów. Początkowo szkoła miała 170 uczniów skierowanych przez Wydział Personalny NKWD w Mińsku. Za czasów Moczara liczba kursantów wzrosła do 300, tam właśnie otrzymał swe późniejsze nazwisko. Ze szkoły pod Moczar wysłany został do uczelni wyższego szczebla w Gorki, która miała charakter międzynarodowy i przygotowywała do zadań polityczno-dywersyjnych. W czasie tego turnusu Moczar był dwukrotnie wysłany do Moskwy na rozmowy w tzw. piątej sekcji NKWD, która między innymi miała w swojej gestii sprawy polskie. Świadczyło to, że pomimo notorycznego pijaństwa, odnotowanego już wtedy w jego kartotece, zdobył sobie zaufanie na wysokim szczeblu. W szkole w Gorki opiekował się nim pułkownik Kiryłow lub Kuryłow, bliski przyjaciel generała Reichmana z NKWD. W listopadzie 1941 roku Moczar zrzucony został na spadochronie pod Skierniewicami w miejscowości Kamino. Przyjął go major Stanisław Bąkowski, oficer rezerwy Wojska Polskiego, który już przed wojną był agentem wywiadu radzieckiego. Jedną z pierwszych czynności Moczara było rozszyfrowanie Bąkowskiego jako podwójnego agenta pracującego równocześnie dla Abwery i zgładzenie go za zgodą Moskwy. Wszystkie przytoczone dane są dość dobrze znane w wyższych kołach Partii Bezpieki. Ich konfrontacja z oficjalnym życiorysem i wersją rozpowszechnianą przez samego Moczara jest kompromitująca. Własne szczegóły autobiograficzne podał nam Moczar w książkach Łódź w walce o wolność 1947 Rok, Ludzie, fakty, refleksje, 1963 Barwy, czasu Wojskowy przegląd historyczny, kwiecień 1972, Reminiscencje z dawnych lat, miesięcznik literacki, grudzień 1973 i kilka refleksji rocznicowych, miesięcznik literacki, luty 1975. W żadnym z tych wspomnień, ani w życiorysie oficjalnym, moczar nie przyznaje się do prawdziwego nazwiska. Jako miejsce urodzenia podaje dzielnicę Karolewo w Łodzi. Matka wierzbicka z domu, robotnica w fabryce tekstylnej Keniga. Ojciec, urodzony rzekomo w Hajnówce za Bugiem, syn chłopski, kolejarz, jako czternastoletni chłopiec uciekł z domu, zaczął od pracy przy wózce drzewa w Białowieży, kilkakrotnie karany więzieniem za komunizm. Moczar opowiada, że aresztowany został z innymi na posiedzeniu dzielnicowej organizacji MOPR, Skazany na dwa lata więzienia, który odsiadywał w więzieniu w Łęczycy. Po 16 miesiącach w zamęcie wojennym wydostał się na wolność 6 września. Według najstarszej wersji z roku 1947 brał udział w obronie Warszawy, dostał się do niewoli niemieckiej i został wywieziony do Stalagów Guben na południe od Berlina. W dniu 1 grudnia 1939 roku miał być rzekomo zwolniony i powrócił do Łodzi, gdzie z miejsca rzucił się w wir pracy konspiracyjnej. W książce wydanej 16 lat później nie ma już mowy o wywiezieniu do stalagu, natomiast wymieniony jest Białystok, gdzie jak twierdzi moczar, spotkał się w końcu grudnia 1939 roku z dawnymi współwięźniami z łęczycy. Zaniedbał jednak poprawienia oficjalnego życiorysu ogłoszonego w prasie z okazji różnych awansów, z którego wynika, że przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej znajdował się nie w Białymstoku, lecz w Łodzi, gdzie od samego początku brał udział w konspiracyjnej organizacji lewicowej Front Walki za Naszą i Waszą Wolność, która weszła później w skład PPR. We wspomnieniu Barwy Czasu 1977 rok. Moczar przypomniał sobie znowu, że w czasie oblężenia Warszawy był w stolicy, co prawda nie walczył, ale kopał rowy. Znowu pojawił się w Stalak w Guben, chociaż jak wiadomo cywilów z Warszawy nie umieszczano w stalagach. Moczar wspomina także pobyt w Białymstoku, o którym nie ma mowy w oficjalnym życiorysie, i wyprawę do generalnej guberni w marcu 1941 roku, powrót w kwietniu tegoż roku oraz drugą wyprawę w przeddzień napaści Hitlera na Rosję. Nie tłumaczy, kto go tam posłał i po co. Dowiadujemy się tylko, że przy przejściu granicy pomagał mu niewymieniony z nazwiska oficer wojsk pogranicznych. Uważny czytelnik spostrzeże, że Moczar nie wymienia w swoich wspomnieniach po nazwisku nikogo z wyjątkiem ludzi nieżyjących. Jest jeszcze jeden rozdział w życiu Mikołaja Diomko, o którym wolał on zbyt szeroko się nie rozwodzić. Ponury okres jego urzędowania w Łodzi na stanowisku szefa miejscowej Bezpiekiń. Gdyby tylko połowa z tego, co wyżej podano, była prawdą, to już byłby to życiorys bardzo zawikłany. Język tej notatki cytowanej za londyńskim Tygodnikiem Polskim z 1980 roku nazywa nieodparcie skojarzenia z rewelacjami Józefa Światły, z których tak wiele znalazło potem potwierdzenie w innych źródłach. W latach 1942-1944 Moczar był dowódcą oddziałów partyzanckich Gwardii Ludowej, a później Armii Ludowej. Walczył na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie. W styczniu 1945 roku major Moczar przeszedł do pracy w aparacie bezpieczeństwa. W latach 1945-1948 był członkiem Komitetu Centralnego PPR. W tym samym czasie był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. To wtedy właśnie półotwarcie głosił, że jedyny dobry akowiec to martwy akowiec. W 1948 roku Moczar, jak wielu innych, odciął się od Gomułki oskarżonego wówczas o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Ale i tak musiał odejść z bezpieczeństwa, mimo że złożył niezwykle wierno-poddańczą deklarację, w której stwierdził między innymi: Związek Radziecki nie jest tylko naszym sojusznikiem, jest naszą ojczyzną, a granice nasze nie jestem w stanie określić. Dziś są za Berlinem, a jutro na Gibraltarze. Ostatecznie Moczar otrzymał surową naganę, a w Komitecie Centralnym pozostał jedynie z uwagi na zasługi w walce partyzanckiej. Nie skrzywdzono go jednak. W okresie 1948 56 był zastępcą członka KC PZPR. W owym czasie był też wojewodą olsztyńskim, sławił się tam walką z autochtonami, a następnie przewodniczącym prezydiów WRN najpierw w Białymstoku, potem w Warszawie. W kwietniu 1956 roku został mianowany ministrem państwowych gospodarstw rolnych. Zastąpił na tym stanowisku Stanisława Radkiewicza, który w latach 1944-1954 kierował resortem bezpieczeństwa. Moczar powrócił do pracy w bezpieczeństwie jako wiceminister spraw wewnętrznych po październiku. Jednocześnie zajął się działalnością pisarską. W początkach 1961 roku do cenzury trafiła jego wspomnieniowa książka pod tytułem Barwy Walki. Michał Chęciński relacjonuje perypetie, jakie towarzyszyły podobno wydaniu tej książki. Otóż szef Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Wydawnictw uznał, że miejscami jest ona antyradziecka, a momentami także pojawiają się w niej akcenty antyzemickie. Ponieważ autor, Jan Nowak podaje, że rzeczywistym autorem był pułkownik Eugeniusz Bednarczyk, – opowiadano też, że był nim Wojciech Żukrowski – był urzędującym wiceministrem spraw wewnętrznych. Dyrektor przekazał maszynopis w celu skonsultowania członkowi biura politycznego Edwardowi Ochabowi. kierownictwie PZPR znane były już polityczne ambicje Moczara, jak i jego bliskie związki z KGB. Maszynopis czytali wtedy ponoć wszyscy członkowie biura politycznego, a następnie kwestie tę przedyskutowano na jednym z posiedzeń – Moczar, który za wstrzymanie wydania książki winił kierownika Biura Prasy Komitetu Centralnego Artura Starywicza, w prywatnych rozmowach przedstawiał siebie jako ofiarę żydowskiego spisku. Biuro polityczne zdecydowało, że książka może ukazać się po usunięciu z niej fragmentów uznanych za antyradzieckie. Moczar oficjalnie zaprotestował i udało mu się osiągnąć to, że książka ukazała się jednak w całości. 14 kwietnia 1990 roku Polityka opublikowała fragmenty wywiadu rzeki Janusza Rolickiego z Gierkiem, który mówiąc o moczarze stwierdził między innymi: Piórem chyba Żukrowskiego napisał barwy walki, które później zekranizował Passendorfer. Choć równocześnie wydanej wersji książkowej Rolicki, Edward Gierek, Przerwana dekada, Warszawa 1990, strona 48, zdanie to zostało jeszcze złagodzone i brzmiało Piórem, jak powszechnie sądzono, Żukrowskiego napisał barwy walki. Ten ostatni poczuł się obrażony i wniósł powództwo do sądu wojewódzkiego w Warszawie, w którym domagał się odwołania pomówienia, jakoby napisał dla i za moczara barwy walki. Jednocześnie Żukrowski żądał 20 milionów złotych odszkodowania za straty moralne. Na niejawnym posiedzeniu sąd nakazał wstrzymanie wydawania książki. Wydawca podjął więc decyzję o zamazaniu tego fragmentu w drugim 200 tysięcznym rzucie. Tymczasem książka na rynku osiągnęła ponoć zawrotną cenę 100, a nawet 200 tysięcy złotych za egzemplarz. U wielu ludzi cała ta skandalizująca historia wywoływała uczucie zdziwienia, niesmaku lub rozbawienia. Książka Moczara doczekała się szeregu wydań o łącznym nakładzie kilkuset tysięcy egzemplarzy i stała się z czasem obowiązkową lekturą szkolną. W połowie lat 60. Jerzy Passendorfer nakręcił film pod tym samym tytułem Oparty na wątkach tej książki. Poza tym ukazała się po rosyjsku, czesku, bułgarsku, serbochorwacku, rumuńsku i po niemiecku w NRD. Wydanie radzieckie ukazało się w czerwcu 1964 roku w czasie obrad IV zjazdu PZPR i nawet prawda odnotowała ten fakt. W Polsce książka Moczara spotkała się z przychylnym przyjęciem. Stanisław Bembenek stwierdza, że opinia na jej temat była zdecydowanie pozytywna, czasem nawet wręcz entuzjastyczna i przytacza wybrane fragmenty recenzji. W odróżnieniu od staroświeckiego Gomułki Moczar rozumiał rolę radia i telewizji, dbał więc o to, aby wprowadzać tam swoich ludzi. Wydaje się, że dobrze zapamiętał, jak ważną rolę w październiku odegrały środki masowego przekazu. Stale dążył też do rozszerzenia swoich wpływów na prasę. Z czasem kilka pism stało się jego półoficjalnymi bądź zaprzyjaźnionymi organami. Były to m.in. żołnierz wolności, stolica, walka młodych, argumenty, wychowanie i życie literackie. Jednocześnie nie zapominał o środowiskach intelektualnych. Aby pozyskać przychylność ludzi z tych kręgów, Moczar prowadził wobec nich własną politykę paszportową. W latach 60. za jego najbliższego współpracownika powszechnie uważano wicemielskim.